To jest prawdą, że broń korozji pojawia się w sowieckiej literaturze podziemnej po raz pierwszy. To sprawiedliwość każe przypomnieć, jak w dawnym i częstym użyciu kolokwialnym była ona wśród urków za drutami łagrów. Odwoływali się do niej ilekroć nie dopisywał im humor w sposób niezrównanie barwny i pomysłowy. Dawali do zrozumienia, że w dniu zapłaty rozniosą ustrój na lancach swoich niszczycieli. Ale więźniowie polityczni odnosili się do tych pogróżek ze zrozumiałym sceptycyzmem. Tak czy owak wolno mieć niejaką nadzieję, że po interwencji Olympia Press markuzjańska Nowa Lewica potraktuje walkę z biurokracją sowiecką bardziej na serio niż po bezkrwistych płodach zatroskania Pasternaka czy Sołżenicyna. Będzie to zasługą przeniknięcia do Rosji optyki stosowanej w najbardziej zaawansowanej literaturze zachodu. 8 sierpnia. Nie wiem skąd nagle po 30 z górą latach bubko. Istnieje sekret odmykania się w pamięci zardzewiałych klapek. Możliwe, że ten wypchnął Stężony nacisk lektury śpi spokojno, drogo i towarzysz. Latem 1940 roku kisiliśmy się w małej celi więzienia grodzińskiego, oczekując już tylko transportu. Było nas, jak na ówczesne zatłoczenie więzień za Bugiem, niewielu. Znaliśmy się do przesytu, znudziły nam się wieczne te same pogaduszki o śledztwie i o eks życiu. Siedzieliśmy więc godzinami w milczeniu i bez ruchu na pryczach, patrzeni w skrawek błękitu za kratami. Któregoś dnia, przed wieczorem, drzwi celi otworzyły się, podrzucono nam nowego towarzysza. Wyświechtane określenie zwierzę w klatce pasowało do niego jak ulał. Wysoki, choć nieco przygarbiony, atletyczny, z olbrzymim, wygolonym łbem, w którym ledwie Nacięte były szparki złych i drapieżnych oczu. Miotał się w wąskim przejściu między pryczami. Całym ciałem obijał się o drzwi i o ścianę pod oknem. Kopał rycząc wściekle kibel. Uspokoił się w końcu. Zwalił się na zrobione przez nas miejsce do spania, ale w ciągu nocy szarpał się często i porykiwał, nawet we śnie. Następnego dnia pożarłszy łapczywie pajkę chleba i popiwszy ją wrzątkiem przemówił nazywał się Bubko był, co podkreślił z dumą, jedną z gwiazd grodzieńskiego świata złodziejskiego za paroma nawrotami odkiblował 10 lat w więzieniach przedwojennej Polski kiblować mógł na nowo i pod ruskim. teraz jednak wchodziła w grę rozwałka tydzień temu Pojechał na robotę do Białego Stoku, wrócił do domu wcześniej niż przewidywał. Zastał w łóżku swoją kochankę z lejtnantem NKWD. Zarżnął lejtnanta, stłokł babę, pognał nad Bóg z zamiarem ucieczki do Warszawy. Powinęła mu się noga przed samą granicą. Wypierać się nie było jak, dowodów mieli kupę. Podpisał wszystko w pierwszym śledztwie rozwalają podobno w każdą sobotę w nocy, a dziś jest czwartek. Ulżyła mu ta spowiedź. Po południowej bałandzie zaszył się w kąt celi i drzemał na siedząco do wieczornego apelu. Noc przespał jak kłoda. W piątek gapił się razem z nami w błękit za kratami, lecz co jakiś czas opuszczał wzrok i przyglądał nam się uważnie, zwłaszcza mnie i moim oficerskim butom z cholewami. Tej nocy obudził mnie, spaliśmy obok siebie. Z jego galopującego i chaotycznego szeptu bredzenia jak w malignie miało wynikać, że cała historia z niewierną kochanką była lipa do zamydlenia oczu kacapom, że zabił litynanta jako Polak. Było tam coś jeszcze o organizacji i powtarzało się bez przerwy zdanie, niech to będzie po wojnie wiadomo. O nic go nie wypytywałem. Należało mu po prostu pomóc umrzeć, przyjmując bez zastrzeżeń blagę za prawdę. Kiedy w nocy, w sobotę, zazgrzytał klucz w zamku i zaraz potem rozległ się okrzyk na bukwu B, Bubko natychmiast odpowiedział swoim nazwiskiem, poderwał się spryczy i na wychodnym z celi pożegnał się jedynie ze mną. Był opanowany na jego Nalanej i okrutnej twarzy zarysowało się nawet coś w rodzaju chytrego uśmieszku. W minutę później usłyszeliśmy z korytarza ryk, strzępy przekleństw i stłumiony odgłos szamotaniny. PESTUM 15 Sierpnia Zaniedbałem PESTUM od ostatniej mojej tubytności minęło sporo lat. Dwie nowości. Jedna, pozornie drobna, ma przecież swoją wymowę. W dawnych wycieczkach do Poestum nieodłączną częścią krajobrazu było dla mnie stado kruków, nadlatujące w równomiernych odstępach czasu z ostrym krakaniem od strony agropolii, przysiadające na szczycie świątyni Neptuna i odlatujące z powrotem za linię drzew. Przepadło... Uprzykrzyło sobie odwiedziny poestum. Różowego powietrza nad świątynami nie rozdziera już czarna chmara. Wieczorami nie dochodzi z ciemności złe wróżbne krakanie. Jest to być może definitywny nekrolog romantycznej epoki poestum, która począwszy od italienisze rajze getego, ściągała na równinne i malaryczne pustkowie melancholijników, pielgrzymów z północy, a pod koniec ubiegłego stulecia Osiągnęła swój punkt kulminacyjny w mani samobójstw, w antycznych dekoracjach, na tle nagich szkieletów piękna, ruin. Druga nowość posiadała znaczenie kapitalne i kto wie, czy poza swoją wagą archeologiczną nie dopełnia w jakiś subtelny sposób zniknięcia kruków. W roku 1968 odkopano w poestum grup Nurka. La tomba del tuffatore z roku 480 przed Chrystusem. Jedyny znany na świecie okaz malarstwa greckiego ery klasycznej. Składa się z pięciu płyt. Cztery obudowanie grobu przedstawiają stypę pogrzebową. O tych scenach przewodnik pisze, że przeplatają się w nich śpiewy, zabawy, amory, dźwięki aby zmarłemu lżej był odbywać podróż w zaświaty, wyróżniając słusznie scenę zalotów dojrzałego mężczyzny do młodziutkiego Efeba. Gustaw Herling Grudziński Dziennik pisany nocą Taśma czwarta, koniec ścieżki drugiej Gustaw Herling Grudziński Dziennik pisany nocą Taśma piąta pierwsza. Od piątej płyty stanowiącej pokrywę grobu wzięła nazwę cała tomba del tuffatore. Sądząc z jej położenia zmarły, któremu sceny na bocznych płytach ofiarowywały wesoły wiatyk zamiast żałobnego pożegnania, miał się w nią po drodze w zaświaty wpatrywać nieustannie. Widział nurka skaczącego z wysokiej trampoliny muru do morza. Postać nurka wygiętego w nieznaczny tylko łuk, z rękami złożonymi prosto i wymierzonymi w dół jak oszczep, z głową podniesioną tak, by oczy mogły bez lęku patrzeć, jest obrazem harmonii i doskonałości. Rzecz jasna harmonii i doskonałości przejścia z życia w toń śmierci. Niebieskawy fragment morza w lewym rogu, pusta i półowa reszta, niedbale i dziecinnie narysowana trampolina muru w prawym rogu. Za nią również ręką dystrakcji ledwie zaznaczone krzewy, z tego jeszcze brzegu. Oszczędna, niemal abstrakcyjna kompozycja malowidła nacelowana jest już na tamten brzeg. Połączeniu prostoty i przejrzystości, naturalności i swobody tkwi sekret greckiej śmierci. Nie ma odtąd w pestum miejsca dla kruków wykrakujących śmierć ciemną i powikłaną, pełną równocześnie strachu i fascynacji. Szafuza, 21 sierpnia. Jadąc z curichu do Szafuzy, pamiętałem oczywiście notatkę nieśpiesznego przechodnia nad wodospadem w Szafuzie. Stempowski pisał w niej mądrze o znikającej czułości serca, która kiedyś wyciskała podróżnikom potoki łez na widok wodospadu w Szafuzie i o obecnej rzeczowej reakcji turystów jako o dwóch stronach tego samego medalu sentymentalizmu. Nie spodziewałem się jednak, że wycieczka do Szafuzy będzie dla mnie jak gdyby chwilą zadumy nad grobem Pana Jerzego. Ze wszystkiego, co po sobie zostawił ustęp o szumie ojczystych rzek z dziennika podróży do Austrii i Niemiec, przywołuje w myślach najczęściej ten szum zwielokrotniony do łuku, zamieniony w chór rzek całego świata towarzyszył mi wciąż w szafuzie. Stępowski z usposobienia nieskory do wynurzeń osobistych pozwolił sobie przecież raz na taki pasus, Usłyszawszy znów szumiący głos swojej ojczystej rzeki, choćby nawet był stary i ślepy, poczułby, że lata tułaczki opadają z niego jak łachmany. W huku wodospadu w szafuzie słyszałem głos mojej. Przed wyjazdem z Neapolu wyciągnąłem moją siostrę na opowiadania o naszych stronach. Krążyłem wokół ciemnego stawu. Przemykając oczy widziałem z absolutną wyrazistością oluchową groble, Łachy nenufarów, szuwary blisko łąki, stawidła i upust. Płytką rzeczkę opływającą nasz dom, ogromne modrzewie przed domem. Cóż z tego że większości obrazu już nie ma, że staw wysuszono i zaorano, że jakiś młody człowiek nagabnięty, gdybym wrócił o ciemną wodę mojego dzieciństwa, odmruknąłbym, wzruszając ramionami. Coś się szanownemu Panu przyśniło. Realność dzieciństwa nie jest tak krucha i sypka, jak realność wieku dojrzałego. Szczęśliwy, kto ją potrafi w opisie utrwalić na zawsze, zazdroszczę Miłoszowi Doliny Isy. Konstancja, 22 sierpnia. Poniższą prawdziwą w każdym słowie migawkę z Konstancji dedykuję poszukiwaczom dowodów obojętności i ironii historii. Tablicę z medalionem Husa znalazłem późnym popołudniem w starej kamieniczce obok dworca. Inskrypcja: M. Jan Hus, czeski reformator. Bydlel w Tomtodome roku 1914, Wenowali Czechowe 1878. Nad tablicą dwa małe okna mieszkania, w jednym klatka z kanarkami, w drugim doniczki z kwiatkami. Data w moim notesie, którą musiałem sobie przypomnieć zaglądając do gazety, właśnie ta, 22 sierpnia. Mezon Lafitte, 10 września. Biały i we wspomnieniu Maryny Cwietajwoj. W listopadzie 1923 roku napisał do niej z Berlina do Pragi. Kochana, najmilsza, niech pani znajdzie gdzieś pokój w pobliżu, gdziekolwiek pani mieszka w pobliżu. Nie będę przeszkadzał, nie będę wstępował, muszę tylko wiedzieć, że za ścianą jest żywe, żywe ciepło. Jestem umęczony, umęczony. Moje życie przez ten rok to koszmar. Pani jest moim jedynym ratunkiem. Niech Pani dokona cudu. Urządzi mnie. Ukryje. Niech mi Pani znajdzie, koniecznie znajdzie pokój. Odpisała natychmiast, że pokój jest parę kroków od niej. Nie było już odpowiedzi. Nie było dlatego, że... Wrócił do Rosji tego samego dnia, w którym wysłał z Berlina do Pragi swój listowny krzyk rozpaczy i błagania. Samotność emigrantów, marzenie o żywym cieple za ścianą. Gdy wiele lat później wróciła i Cwetajewa, pamiętała o tym liście, także ją zamęczył i zadręczył brak żywego ciepła za ścianą. Nic nie wiemy o okolicznościach jej samobójstwa wkrótce po powrocie. To pewne, że za ścianą panował martwy chłód. W Monachium miałem raz okazję rzucić okiem na jej listy do pewnego Rosjanina, w którym się podkochiwała. Jedno zdanie utkwiło mi w pamięci. Taka już moja natura, że nie zatrzymam się, póki się nie dotoczę. Słowo dotoczyć się oddaje wiernie jej los. 16 września, już trzeci z kolei rozmówca ze środowiska w kraju pomstuje na W. Znudziło mnie to, więc dzisiejszemu zafundowałem autentyczny rozdziałik z dziejów mojej znajomości z Rzet. Było to na kongresie PEN-u w Amsterdamie w roku 1954. Ponieważ członkom delegacji polskiej zakazano widywania się ze mną, z rzed umówiłem się potajemnie w restauracji indonezyjskiej uczorta na Kuliczkach. Popiliśmy zdrowo, dużo i zajmująco opowiadał o swoich wojennych przeżyciach, jest urodzonym gawędziarzem. Zbliżał się moment rozstania. Wtem rzet przechylił się nad stołem w moją stronę i wywiązał się między nami następujący krótki dialog. On, śmiertelnie poważny. Jeżeli Amerykanie przyjdą kiedyś na wschód, wy tutaj wiecie, co ja naprawdę myślę? Ja, siląc się na takąż śmiertelną powagę. Naturalnie, naturalnie. On, dalej śmiertelnie poważny. A jeżeli Rosjanie przyjdą kiedyś na zachód, co mógłbym dla ciebie zrobić? Ja, dalej siląc się na takąż śmiertelną powagę. Tylko jedno. On, zamieniając się w słuch. Ja, nie zmieniając tonu, postaraj się, żeby moje zwłoki wydano rodzinie. Zwiesił głowę. Uczcił końcowy akord dialogu przepisową minutą milczenia. Ja też. Potem wybuchnąłem śmiechem. Podniósł głowę. Nie przestawałem się śmiać. Miał zgorszoną i obrażoną minę. I takie również rozmówki z onych czasów należy spisywać na użytek potomności ku pokrzepieniu polskich serc. 25 września. W oranżerii wystawa XVIII-wiecznego malarstwa weneckiego pod hasłem Ocalenia Wenecji. Urządzona wybornie portret miasta, w kilku równoległych wątkach. Canaletto i Guardi. Elegancja architektury, gra kamieni i wody, formy i natury. Tiepolo ojciec, szał karnawałowy, twarze podobne do masek, maski podobne do twarzy, teatr Goldoniego. Tiepolo syn i longi, strój i gest, ale i tu częsty motyw lustra kostiumowego z pogranicza szyderczej maszkarady i sztywnej konwencji. Piranezji. Rozpad, gnicie, pleśń, podziemne więzienia, rusztowania, na których nikt nie stoi i stropy, które niczego nie podpierają. Czym jest Wenecja? Wenecjanin, postawiony wobec takiego pytania, odpowie w dziewięciu wypadkach na dziesięć, że cudem. Un miracolo. Un prodigio. Dla mnie Odkąd spędziłem w Wenecji tydzień zimą, raczej snem niż cudem. Przyjechaliśmy w grudniowy wieczór. Mgła była gęsta. Z dworca do akademii stateczek posuwał się z powolnością żółwia, trąbiąc ciągle i ostukując niespokojnie kanał reflektorem. Z akademii do hotelu udało nam się dotoczyć tylko dzięki przechodniowi uzbrojonemu w mocną latarkę. Hotel na zatrzuci. Dom, w którym w roku 1849 przezimował Raskin pisząc lub szkicując The Stones of Venice był niemal pusty. Mgła nie ustępowała, komunikaty meteorologiczne zapowiadały ją na długo. W dzień odważyliśmy się, bradząc po omacku w białej kaszy, wychodzić na niezbyt dalekie spacery. Wieczorami odwiedzaliśmy mieszkającego obok hotelu Bibliofila T., którego głównym przedmiotem zainteresowań i poszukiwań był wówczas Fryderyk Rolfe, Baron Corvo, zakochany w Wenecji i jej młodych gondolierach. Zmarł na jakimś weneckim poddaszu w nieopisanej nędzy nad manuskryptem The Desire and Perseif on the Wall. Po nocach ciszę przerywały niekiedy syreny okrętów płynących kanałem Giudec. Był to sen, podniecający i ulotny z przeczuciem olśnienia, którego nie można, jak we śnie, przeżyć w całości, ale o którym się wie, że istnieje na pewno. The desire and pursuit, Pragnienie i pościg. Zdarzało się, że w południe ławice mgły przerzedzały się na okamgnienie i wtedy fragmenty miasta oglądaliśmy jak dekoracje teatralne przez szparę, uchylonej nieostrożnie kurtynie. W poranek naszego odjazdu nieoczekiwanie wypogodzony Wenecja ukazała się nareszcie cała i czysta w szklistej, złotawo-zielonkawej aurze i było coś z dziwnego żalu w tym przebudzeniu ze snu o niej. Jeżeli rzecz we Włoszech dość prawdopodobna, Wenecja nie zostanie ocalona, Europa zachoruje na zatrucie psychiczne. Tak psychiatrzy określają stan ludzi, którzy nie cierpią wprawdzie na bezsenność, lecz tracą zdolność śnienia. 29 września. Norwid w liście do Konstancji Górskiej: Od 18 wieków potężni i możni prowadzą wojny, ale to słabi i uciśnieni wydają wojny. Historia nie tylko jest wiadomością, ale i siłą nawet. Przed rokiem ukazał się w kulturze jeden z najciekawszych tekstów przysłanych z kraju, artykuł Pelikana, sycić nieporozumienie. Nieporozumienie, które trzeba sycić, program minimalny to najprostszy, milczący układ sytuacji w ustroju totalitarnym. Rząd nie może zrozumieć odwróconego plecami społeczeństwa. Społeczeństwo nie może zrozumieć rządu trzymającego się kurczowo władzy, choć jest niezdolna do rządzenia. Jasienica, który autorowi artykułu podsunął ten schemat, zdawał się rozumować tak. Sytuacja już teraz nie do zniesienia. Stałaby się jeszcze bardziej nie do zniesienia, gdyby raptem obie strony zdołały się porozumieć co do dzielących je niemożności. Partia musiałaby wtedy uchwycić się wyższych form terroru, równających się masowemu mordowi. Lepszy obecny stan nie do zważywszy, że czas jest naszym, a nie ich sprzymierzeńcem. Program minimalny, jak się rzekło, bo aplikując uwagę Norwida da się powiedzieć, że słabi uciśnieni wydają tu po cichu wojnę, a potężni możni mniej czy więcej po cichu ją prowadzą. Z ważnym jednak zastrzeżeniem lub na dobrą sprawę ostrzeżeniem pelikana nie wolno uznać polityki niezgodnej z prawem i tęsknotami obywatela, nie wolno jej uznać za fatalność, gdyż jest to nie tylko kapitulacja, ale i współuczestnictwo. W miesiąc po artykule pelikana obie strony porozumiały się raptem co do dzielących je niemożności na wybrzeżu Słabi i uciśnieni wydali jawną wojnę, potężni i możni jawnie ją prowadzili, stosując mord masowy. Lecz okazało się naraz, że uciśnieni nie są wcale tacy słabi, a możni nie tacy znowu potężni. Nowa gestia Gierka, wróciwszy do status quo ante, z nieznacznymi nogu ogół powierzchownymi retuszami, usiłuje zmienić sytuację, w której dotychczas programy minimalnym Rządzonych było sycić nieporozumienie. Główny problem wygląda obecnie w ten sposób. Dojdzie do czechizacji. W dawnym, a nie dzisiejszym tego słowa znaczeniu społeczeństwa nastąpi kapitulacja, a po niej współuczestnictwo. To zależy. Zależy od niewiadomej, czy mimo kanarków i kwiatów w oknie będzie się pamiętać, że historia nie tylko jest wiadomością, ale i siłą nawet. Neapol, 5 października, kiedy zbierałem materiały do kryminału politycznego o siedmiu śmierciach Maksyma Gorkiego, nie mogłem się oczywiście nie natknąć na dowody ostrego konfliktu Gorkiego z Leninem tuż po rewolucji. Były to drobiazgi, i okruchy zaledwie w porównaniu z książką wydaną świeżo po rosyjsku w Paryżu. Nazywa się Nieswojewremiennie myśli jest pełnym zbiorem artykułów, jakie Gorki ogłaszał na łamach redagowanej przez siebie gazety Piotrogradzkiej Nowa Jarzyźń w latach 1917-1918. Niewczesne były myśli Gorkiego w okresie jego publicystycznej improwizacji na gorąco, w tym sensie, że nie mogło już wpłynąć na bieg wypadków. Zapewne musiały drażnić Lenina jak natrętne muchy lwa, to też nowa po dwukrotnym zawieszeniu ostrzegawczym została na osobiste polecenie wodza, definitywnie zamknięta 16 lipca 1918 roku. W sumie wiele hałasu, o nic tym bardziej, że w latach dwudziestych gorki sięgał po bezpieczniejszy koncept do głowy. Ustatkował się i opamiętał, wyznaczając Leninowi w Panteonie rosyjskim niezłe miejsce między Piotrem I i Lwem Toustojem. Inny tołstoj Aleksiej, zapomniawszy na kolejnym etapie o swoim wielkim przodku, miejsce sam na sam obok Piotra I, wskazał dworskim piórem Stalinowi. Te myśli niewczesne w zgiełku rewolucji mają dziś wydźwięk osobliwy. Niektóre muszę sobie promemoria wynotować. Lenin, Trocki i towarzysze zatruli się już zgniłą trucizną władzy, o czym świadczy ich haniebny stosunek do wolności słowa. Zaślepieni fanatycy i pozbawieni sumienia awanturnicy pędzą na złamanie karku, rzekomo drogą ku rewolucji socjalnej. W rzeczywistości jest to droga wiodąca do anarchii, do zguby proletariatu i rewolucji. Wypadki powinny proletariatowi otworzyć oczy na całą nieziszczalność obietnic Lenina, na całą głębię jego obłędu, na jego nieczajewsko-bakuninowski anarchizm. Klasa robotnicza nie może nie zrozumieć, że Lenin na jej skórze i jej krwią przeprowadza tylko pewien eksperyment. Stara się doprowadzić nastrój rewolucyjny proletariatu do ostatnich krańców i zobaczyć, co z tego wyniknie. Czym różni się stosunek Lenina do wolności słowa od stosunku do niej takich ludzi jak stołypin, i plewe. Władza leninowska nie tak samo wtrąca do więzień wszystkich inaczej myślących, jak to robiła władza romanowych. Rozumne elementy demokracji niech rozstrzygną czy po drodze im ze spiskowcami i anarchistami typu Nieczajewskiego. Lenin wprowadza w Rosji ustrój socjalistyczny metodą Nieczajewa całą parą przez błoto. Lenin, Trocki i wszyscy inni przekonani są widocznie wraz z Nieczajewem, że prawem do hańby najłatwiej jest uwieść Rosjanina. Lenin jest niewątpliwie człowiekiem wyjątkowej siły, człowiekiem utalentowanym, rozporządza wszystkimi cechami wodza, tą również, która polega na braku moralności i na czysto wielkopańskim, bezlitosnym stosunku do życia mas ludowych. Nic nie zbija stropu Lenina, niewolnika dogmatu i jego załóżników, jego niewolników. Klasa robotnicza jest dla niego tym, czym ruda dla metalowca. Można w danych warunkach odlać z tej rudy państwo socjalistyczne? Prawdopodobnie nie można. Czemu jednak nie spróbować? Co ryzykuje Lenin, jeśli eksperyment się nie uda? Lenin pracuje jak chemik w laboratorium, z tą różnicą, że chemik posługuje się martwą materią, a Lenin żywą. Świadomi robotnicy idący za Leninem winni zrozumieć, że z rosyjską klasą robotniczą przeprowadza się bezlitosny eksperyment, który niszczy najlepsze siły robotników i na długo zahamuje normalny rozwój rewolucji rosyjskiej. Nie w tym wybuchu instynktów zoologicznych nie widzę jasno wyrażonych elementów rewolucji społecznej. To rosyjski bunt bez socjalistów z ducha, bez udziału psychologii socjalistycznej. Specjalnie zaskakujący jest dla mnie ugorkiego obsesyjny refren Nieczajewszczyzny. Blisko rok temu pisałem na marginesie fragmentu dziennika Natalii Hercen. Być może nie jest przesadą dostrzegać jakiś tajemniczy znak historii w tym, że rok śmierci Hercena i szczytu sukcesów Nieczajewa był rokiem urodzenia Lenina. Nie znałem jeszcze myśli niewczesnych. 11 października. Stara socjal-rewolucjonistka Jekatierina Olickaja napisała dwutomowe wspomnienia, które cieszą się dużym powodzeniem w sieci kolportażowej Samizdatu. Zastanawiam się nad przyczynami tego powodzenia. Książka jest rozbiegana, niezbyt interesująca, napisana na kolanie i piórem dość niewprawnym, a doświadczenia więzienno-obozowe nie należą w sami zdacie do tematów rzadko poruszanych i zajmowali się nimi wytrawnieli się od starej eserki pisarze. Domysł, tylko domysł Olicka ja zawdzięcza poczytność swego pamiętnika właśnie temu, że od wczesnej młodości była i nadal jest eserką. Ze wszystkich rozgromionych po rewolucji partii i grup opozycyjnych eserzy byli bodaj Najtwardsi, najbardziej nieustępliwi, najwierniejsi, mimo prześladowań własnym przekonaniom. Na procesie ich przywódców w roku 1922 główny oskarżony, Abram Goz, zwrócił się w tych słowach do sędziów przed uchorzeniem wyroku skazującego. Jeśli musimy umrzeć, umrzemy bez trwogi. Jeśli zostaniemy oszczędzeni, będziemy przeciw wam walczyć tak samo jak przedtem. Słowa Goca stały się dla większości eserów czymś w rodzaju zbiorowego ślubowania i choć nie przytacza ich Olicka, ja czuję się, że były drogowskazem w jej życiu. Gdyby mój domysł był trafny, należałoby również przypuszczać, że wśród odbiorców samizdatu pokutuje legenda nieprzejednanej opozycji, niezależnie od takiej czy innej oceny serowskiej filozofii politycznej. 16 października. Wieczorem miałem coś do załatwienia w zaułkach. Niełatwo było odnaleźć adres. Stąd przymusowy spacer i to w dzielnicy, której dawno nie odwiedzałem. Właściwie tylko zaułki mało się zmieniły w Neapolu, nawet od czasów opisanych przez Malapartego w Lapelle, gdy zapuszczaliśmy się w nie, przeciągani napisami Out of Bands. Jedną taką wyprawę z przygodami w stylu trochę Malapartego, a trochę słynnej noweli Boccaccia Andreuccio di Perugia, pamiętam doskonale. Było nas pięciu. Napoleon Sondek, Janek Bielatowicz, Janek Olechowski, Tadzio Sowicki i ja. Z tej piątki trzej pierwsi nie żyją, czwarty wrócił do Polski w zaułkach ja sam. Nie zmieniły się zatem zbytnio tyle, że od zamknięcia domów publicznych prostytucja spieszyła się i zmotoryzowała, wyszła i wyjechała na spotkanie klienteli w okolice portu i na drogi wylotowe z miasta, albo w wypadku niepewnej tak tzw. travestiti do pasażu Umberto. Konserwatyzm załóków tłumaczy się przeważnie względami gospodarczymi, że niby l'economia del vicolo Pozwala zarobić na talerz makaronu ludziom uprawiającym jeden z tysiąca nieznanych poza neapolem zawodów, np. przykład malarzowi, który na wezwanie sprzedawcy ryb zwija się ze swoim japońskim pędzelkami i bogatą paletą, by nieświeże okazy zatoki przywrócić delikatnym podmalowaniem do stanu kom vivo. Jest w tym jakiś procent prawdy, ale niedostateczny dla wyjaśnienia oporu mieszkańców załuku wobec wszelkiej myśli o przeprowadzce do domów ludowych na peryferiach miasta. Znacznie większą według mnie rolę odgrywa poczucie psychologicznego i obyczajowego zakorzenienia w brzuchu Neapolu, jak załuki nazywa Matilde Serao. Neapolitańskim Jonaszom, także tym klepiącym biedę, przynosi ulgę świadomość wspólnoty i przynależności, czyli dwóch rzeczy, które życie zaułkowe zachowało w przeciwieństwie do anonimowego i osłego miasta nowoczesnego. Schodziłem już w dół do centrum, gdy nagle, na rozleglejszym skrzyżowaniu trzech zaułków, wstrzymał mnie ruchliwy, krzykliwy i żywo tłum. Usuwano stragany, taszczono z brami, rzucano na bruk starzyznę, połamane skrzynki, spróchniałe deski, wypatroszone materace, hałdy, tektury. Po chwili z dymem i trzaskiem buchnął wysoki płomień. Wszyscy dookoła darli się w niebo głosy i klaskali. U progu jesieni była to zwyczajowa i w tym roku grubo przedwczesna inauguracja ingrande, ognisk, które z nastaniem chłodów rozpalane są w zaułkach obok wejść do piwnicznych pomieszczeń. 19 października J.G., który tołsty żurnały uważa, słusznie zresztą, za kopalnię informacji o ZSRR i wartuje je z benedyktyńską cierpliwością, zapomniał mi widocznie podsunąć Nowy Mir z 1968 roku. Wydrukowano w nim reportaż młodego sowieckiego sinologa, że „Kulturowa kulturna ja rewolucja, z bliska Rastyjania. Zapiski oczywitca przełożony ostatnio z huczkiem na włoski jako La Revoluzione culturale vista da un sovietico. Dla umiejącego czytać między wierszami, niebywała lektura. Mój włoski przyjaciel, N załatwił książeczkę z jedliwą etykietą hipokryta wśród hipokrytów. I to i więcej, o wiele więcej. Naturalnie Żołochowcew musiał być przede wszystkim hipokrytą wśród hipokrytów, skoro otrzymał pilny, socjalny zakaz obsmarowania Chin i maoizmu. Ale to warstwa wierzchnia obrzędowa wyrażająca się w stałym akompaniamencie świętego oburzenia. W to bystry i z podobnymi sztuczkami obyty dojrzy pod nią solidnie położoną warstwę pamfletu antysowieckiego. Metoda jest prosta i niewinna. Na wyłączny rachunek piętnowanych Chin zapisuje się rewoltujące i karygodne zjawiska, o których wiedzą coś nieco z własnego podwórka obywatele zsrr Dziennik pisany nocą. Taśma piąta. Koniec ścieżki pierwszej. Dziennik pisany nocą. Taśma piąta. Ścieżka druga. Mnóstwo chińskich anomalii irytuje i przygnębia sowieckiego oczywistca. Kumanie się z cudzoziemcami nie uchodzi Chińczykom na sucho potocznym w Pekinie językiem jest żargon wojskowy. Atakować, uderzać, nacierać, mobilizować, unicestwiać. W bibliotece uniwersyteckiej katalog służy jedynie do użytku wewnętrznego, a lista prohibitów wydłuża się z roku na rok. Trudną sytuację gospodarczą przypisuje się wrogiemu okrążeniu, czyli własne winy zwala się na innych. Wybieg, stary jak świat, nie można swobodnie rozmawiać z obawy przed wszechobecnymi aparatami podsłuchowymi. Trzeba wychodzić z domu na razgawoliczki. paduszam. O stanowiskach decydują staże partyjne, a nie kwalifikacje. Lekceważy się walory ducha ludzkiego. Usiłuje się z człowieka zrobić posłuszną marionetkę. Zamiast podciągać masy ludowe na poziom inteligencji, spycha się w dół i upokarza inteligencję. Kult jednostki doprowadza kraj do ruiny przesłania zdobycze marksizmu i leninizmu. Zbrojenia nuklearne pochłaniają większość rezerw. Budownictwo mieszkaniowe jest w zastoju. Nie modernizuje się prymitywnej pracy ręcznej chłopów. Przeciwnie, wciska się ich do ostatniej kropli potu w imię stworzenia potęgi imperialistycznej. Oto dlaczego Mao Musiał otworzyć wentyl bezpieczeństwa rewolucji kulturalnej, gdyby tego nie zrobił, gestniejąca para rozsadziłaby kocioł zwany Chinami. Wszędzie, wszędzie kontrrewolucjonistów, węszenie przypomina średniowieczne sabaty czarownic. Szykanuje się również rzecz niedowiary rodziny oskarżonych i podejrzanych, tropi się w absurdalny sposób. Pochodzenie społeczne, byle ekswłaściciel z płachetka ziemi awansuje do rangi obszarnika. Wszystkich bez wyjątku zagranicznych sinologów podciąga się pod wspólny strychulec sługusów amerykańskiego imperializmu i współczesnego rewizjonizmu. Ludzi nauki wysyła się na reedukację do obozów pracy, niszczy się lub przystrzyga odpowiednio przeszłość, wpaja się młodzieży drętwą mowę propagandową. Tresuje się członków partii tak, by swoje poglądy potrafili uzależniać od każdorazowych zmian w linii generalnej. W fabrykach stosuje się przemieszanie robotników z różnych rejonów imperium, oczywiście w celu sparaliżowania w zarodku potencjalnych separatyzmów lokalnych. Ściga się książki i płyty zagraniczne itd., tak i tak dalej, ad infinitum. Że Łochowcew nie opatentował, o ile mi wiadomo, swego cudownie prostego wynalazku, a ponieważ polskie wydarzenia z roku 1968 posiadały niemało cech chińskiej rewolucji kulturalnej, droga przed naszymi krajowymi sinologami jest otwarta. 23 października Przeglądałem w księgarni album fotograficzny poświęcony głośnemu cudotwórcy i stygmatyzmowi Padre Pio San Giovanni Rotondo w Apulii. Twarz surowa i gniewna, zwłaszcza oczy. Zimne i nieubłagane. Przed laty AW przejazdem w Neapolu, wyciągnięty na hotelowym łóżku w czterech ścianach swego bólu, Postanowił wybrać się do Padre Pio. Ostatnia deska ratunku, nadzieja cudu, wycieczka do rozkładanych bezradnie rąk lekarzy, do rąk pokrytych stygmatami, zdolnych może samym dotknięciem uśmierzyć przewlekłe męczarnie. Wrócił z tej pielgrzymki rozbity. Cała jego żarliwa wiara uderzyła jak o skałę, o chłopski, szorstki, prawie opryskliwy, wyzuty z wszelkich rafinacji katolicyzm stróża San Giovanni Rotondo. Nie mogło być inaczej. Nie pieta, nie miłosierdzie, lecz gromowładna sprawiedliwość i bezwzględność tkwią u źródła tęsknot religijnych wsi apulijskiej. To przecież w niewielkiej odległości od cudotwórczego Feudum Padre Pio znajduje się San Nicandro, gdzie grupa chłopów porzuciła religię ojców i przeszła na judaizm. Ich inspirator i nauczyciel Donato Manduccio pokłócił się w końcu nawet z rabinem rzymskim, wytykając mu nadmierną letniość. Pisał do niego na krótko przed śmiercią Powinniście założyć szkołę proroków. W ten sposób ani wy, ani my nie będziemy błądzili po omacku. Bez widzenia pasterz jest ślepy, gdyż nasz Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale Panem zastępów. Jeśli Gardzicie moimi słowami, nie mną gardzicie, lecz Bogiem wizji, który wywołuje i zmienia wiatr, jak mu się podoba. I nie ma nikogo, kto mógłby go zapytać, co czynić. Pasterz wyposażony w dar widzenia na służbie Pana zastępów, wywołującego i zmieniającego wiatr, jak mu się podoba. Tym zapewne chciał być dla wiernych owieczek Padre Pio który codziennie wznosił nad ołtarzem ręce w bandażach przesiąkniętych krwią i ropą stygmatów. 27 października Tekst własnoręcznej adnotacji Mikołaja I na liście filozoficznym Czadajewa po jego ukazaniu w roku 1836 w moskiewskim teleskopie. Przeczytawszy artykuł znajduje, że jego treść jest mieszaniną zuchwałych nonsensów godną człowieka chorego umysłowo. Lekarze przychylili się do dostojnej diagnozy, cara uznali Czadajewa za wariata. Na precedens Czadajewa powołał się w roku 1970 sołżenicy, stojąc w obronie biologa Jauresa. Miedwiediewa, internowanego na oddziale psychiatrycznym szpitala w Kałudze. O historii listu filozoficznego i jego autora napomyka sam Jaures w książeczce Kto suma którą wydano po rosyjsku w Londynie. Jaures napisał ją do spółki z bratem, historykiem Rojem. Wzór jasnej, precyzyjnej i inteligentnej kroniki pasjonujący w czytaniu. Młodemu i wysoko cenionemu biologowi przypięto chorobę umysłową za książkę o karierze łysenki oraz za rozprawkę współpraca między uczonymi i granice narodowe. Pierwszą kolportował szeroko samizdat, co naturalnie pociągnęło za sobą kilka przekładów na zachodzie. Druga krążyła w manuskrypcie wśród naukowców Sowieckich. Jauresa badano komisyjnie. 19 dni. Interwencje jego kolegów sowieckich i zagranicznych wymogły na władzach stosunkowo szybkie zwolnienie. Najciekawszy w książeczce jest bukiet Diagnoz. Słaba adaptacja do otoczenia. Zbyt wielostronne zainteresowania wykraczające poza mury laboratorium w sferę socjologii i publicystyki. Niepohamowany impuls walki z wiatrakami. Nikłe rozeznanie rzeczywistości i konkretnych sytuacji. Wszystko to razem w kategoriach sowieckiej psychiatrii państwowej składa się na apatyczną schizofrenię z paranoicznym majaczeniem reformatorskim. Paranojalny reformatorski bret przewija się w badaniach ustawicznie. Choroba ciężka i groźna, która powinna dać dużo do myślenia rzecznikom tezy o reformowalności socjalizmu despotycznego. Jaures rozumnie redukuje swoją przykrą przygodę do najprostszych terminów. Procesy publiczne przeciw dysydentom inaczej myślącym przyniosły skutek wręcz odwrotny od zamierzonego, Przyczyniły się do ujawnienia i propagowania kramolnych idei. Zwyciężył więc u szczytu pogląd, że o ile wzrost liczby procesów politycznych i więźniów politycznych jest bardzo złym świadectwem społecznym, to wzrost liczby łóżek szpitalnych jest bardzo dobrym świadectwem postępu społeczeństwa. Kto takiemu rozumowaniu śmiałby zarzucić brak logiki? Sęk w tym, że nie dopisuje kulejąca wciąż operatywność. Po 135 latach pora udoskonalić technikę produkowania wariatów imperatorskim pociągnięciem pióra. 3 listopada piszący dzielą się na przykład od stołka i parapetów. Należę do drugiego gatunku. Gdybym miał wmontowany w organizmie licznik, okazałoby się, że podczas pisania opszedłem w moim pokoju kulę ziemską. Nauk chodzenia przy pracy po własnym pokoju jest czynnością mechaniczną, pokrewną transowi, nieangażującą zmysłu obserwacji, nastawioną wyłącznie na refleksję. Czasem jednak następuje jakby odsknięcie się z transu, spojrzenie dookoła lub na obraz za oknem ma w sobie coś z zobaczenia po raz pierwszy. Trwa to ułamek sekundy, ale wystarczy by zrozumieć ile się w przeszłości przeoczyło. W kącie obok mojego okna wisi płótno przedstawiające nasz pokój londyński z czarną kotką na futrze i szybą zamalowaną na zielono. Tam też chodziłem pisząc, też przystawałem często na wprost okna i nie pamiętam, czy widać z niego było skrawek Fortune Green. 10 listopada. Berger opowiada w swoich pamiętnikach rzecz zasłyszaną pod koniec roku 1937 na sołówkach od Aleksandra Eichenwalda, jednego z pupilów Bucharina. Na krótko przed procesem Bucharina urządzono mu pięciogodzinną konfrontację z Eichenwaldem, po czym zezwolono im pożegnać się bez świadków. Bucharin pisał wówczas w celi więziennej ostatnią książkę swego życia. O czym? Zapytał uczeń o naturze człowieka, odrzekł mistrz i dodał. Powinniśmy przestać myśleć o ideologii, ekonomii i polityce. Powinniśmy cały wysiłek skierować na przeniknięcie sensu i celu życia. Eichenwald nie wierzył własnym uszom. Gdyby znał treść rozmów Bucharina z mniejszewikiem Borysem Nikołajewskim za granicą w roku 1936, nie zaskoczyłoby go to aż tak bardzo. Obrazu nie zmieniło ulubieńca partii i, i licza na rekolekcjach duchowych za kratami mało jak widać związanych z marksizmem. Wybór pism Nikołajewskiego Power and the Soviet Elite Ukazał się w Ameryce kilka lat temu. Osią tomu jest słynny list starego bolszewika przypisywany niegdyś Bucharinowi. Pamiętam, że była to w Kielcach moja pierwsza lektura w okresie pomaturalnego leczenia się z ciągot komunistycznych. Napisany w rzeczywistości przez Nikołajewskiego na podstawie rozmów z Bucharinem. Ale znacznie od niego ciekawsza wydaje się dzisiaj relacja bezpośrednia Nikołajewskiego o tych rozmowach. Bucharin przyjechał do Paryża w lutym 1936 roku na czele delegacji, której powierzono rokowania w sprawie zakupu archiwów Marksa i Engelsa wywiezionych z Berlina przez Nikołajewskiego na prośbę socjaldemokracji niemieckiej. Rokowania trwały dwa miesiące i skończyły się na niczym mimo wysokiej oferty Moskwy. Legalna, a nawet oficjalna przykrywka planowanej transakcji Umożliwiała jednak Bucharinowi i Nikołajewskiemu częste widywanie się sam na sam. Po każdym takim spotkaniu Nikołajewski robił prawdopodobnie notatki. Bucharin był zmęczony, wyczerpany, marzył o odpoczynku. Emigracja, położenie pisma opozycyjnego? Nie potrafię żyć poza Rosją. Przyzwyczailiśmy się już wszyscy do napięcia naszego życia w kraju. Któregoś dnia, pół żartem, pół serio, zaproponował wspólne odwiedzenie Trockiego w Oslo. Ścieraliśmy się kiedyś ostro, ale nie przestanę go nigdy cenić i szanować. Unikał mówienia wprost o sytuacji w Związku Radzieckim. Albo nie ufał w stu procentach swemu interlokutorowi, albo, hipoteza samego Nikołajewskiego, obawiał się konkluzji, do jakich musiałby go doprowadzić w zbyt otwartej wymianie myśli. Wiedział, czy choćby przeczuwał, co go czeka, Zdawałoby się, że tak, skoro swoje stosunki ze Stalinem określił jako wyjątkowo złe. Zdawałoby się, że nie, skoro z nieudawaną euforią mówił o nowej konstytucji sowieckiej. Napisałem ją w całości tym oto piórem. Tak, w całości, tylko Radek trochę pomógł. Przyjechałem do Paryża, bo robota skończona, teraz drukuję tekst. Przestronniej będzie odtąd ludziom? Nie da się dłużej ich ignorować. A przecież euforia Euforium wracał obsesyjnie do dwóch rzeczy. Do konieczności stworzenia drugiej partii i do pilnej potrzeby oczyszczenia dzieła rewolucji przez humanizm proletariacki. Jakże bez drugiej partii reżim sowiecki zdoła się odciąć od hitleryzmu? Nie musi to być koniecznie partia z zasady przeciwna nowemu porządkowi, wystarczy, że będzie rzecznikiem przemian i reform. Mogłaby się składać z inteligencji, aby nic nie naruszało jasności klasy robotniczej. Co zaś do humanizmu proletariackiego, to on, Bucharin widział dość podczas przymusowej kolektywizacji okropności, których nie da się nawet porównać z bezlitosnym, lecz nieuchronnym okrucieństwem wojny domowej, by z najwyższym niepokojem patrzeć w przyszłość. Została skażona i okaleczona podstawa psychiczna komunistów Zamiast oszaleć po doświadczeniach kolektywizacyjnych stali się profesjonalnymi biurokratami, stronnikami terroru jako naturalnej metody rządzenia, niewolnikami posłuszeństwa wszelkim rozkazom z góry, posłuszeństwa uważanego za cnotę najwyższą. Nie są już ludzkimi istotami, są kółkami w strasznej maszynie. Oto gdzie kryje się największa groźba, o to dlaczego jest tak ważne i niecierpiące zwłoki nadejście humanizmu proletariackiego, który winien powstrzymać przeobrażanie się Związku Sowieckiego w władztwo żelaznej stopy. Tak się gorączkował, z takim desperackim uporem powtarzał wciąż to samo, że Nikołajewskiemu wyrwało się w pewnej chwili Nikołaj Iwanowicz, to co pan mówi jest propozycją powrotu do dziesięciorga przykazań, nic nowego. Bucharin zamyślił się. Sądzi Pan, że przykazania Mojżesza zestarzały się i przeżyły? Nikołajewski. Nie twierdzę, że się zestarzały i przeżyły. Twierdzę tylko, że istnieją od pięciu tysięcy lat. Mamy odkrywać dziesięcioro przykazań jako nową prawdę? Do tegośmy doszli? Bucharin nic nie odpowiedział. Jego odpowiedź między wierszami wyznania u progu kaźni usłyszał dopiero Eichenwald w celi więzienia moskiewskiego. Ci, co pamiętają sprzed wojny list starego bolszewika, niech to potraktują jako postscriptum. Tym cenniejsze, że nigdy nie przeczytamy ostatniej książki Bucharina o naturze człowieka. Związek Sowiecki kupuje owszem archiwa ojców marksizmu, natomiast ani nie sprzedaje ani nie udostępnia archiwów jego wiarałomnym i surowo ukaranych synów. 16 listopada. Trzeba się było w miarę możliwości dokładnie przyjrzeć nowemu laureatowi Nobla. Kupiłem więc tomik poezji Nerud w przekładzie włoskim i jego kolegi po piórze i laurze Salvatore Quasimodo. Jimenez nazwał Nerudę. Wielkim, złym poetą. Próbka zaprezentowana przez Quasimodo nie upoważnia do użycia przymiotnika wielki, ale ostatecznie nie wolno zapominać, że traduttore, traditore, choć Quasimodo tłumaczył na ogół bardzo dobrze, był z pewnością lepszym tłumaczem niż poetą. Książeczka nie obejmuje rzecz jasna muzy politycznej nowego laureata. Lukę z okazji wiekopownej decyzji sztokholmskich jurorów uzupełniają gazety i czasopisma. W wierszu o Stalinie z roku 1954 mowa o jego prostocie i mądrości. O tym, że jest południem dojrzałością ludzi i narodów, a także latarnią.